Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdzam kworum. Przeczytam porządek obrad 56. sesji Rady Miejskiej w Kowarach dnia 30 września 2013 roku. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi złożenie ślubowania przez pana Romana Bogodzieja. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowar z działalności między sesjami. Punkt piąty Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt szósty Informacja przedstawiciela Gminy Kowarów w Związku Gminy Gran Punkt Punkt 7. Pytanie, interpelacje. Punkt ósmy Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach A. Zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia miastu Jelenia Góra, kierowania komitetem sterującym oraz zasad współpracy z stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej w obsłudze i rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w aglomeracji jedyniogórskiej. b. Uwalnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej w Szarszyna a. C. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary w Centrum B1D. Zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt 9. Sprawy różne. Punkt 10. Zamknięcie sesji. Proszę. Chciałem złożyć wniosek formalny o ściągnięcie z porządku obrad dwóch y, punktów w porządku obrad czyli dwóch uchwał. Uchwała pierwsza z punktu B. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Krzeczyna A. I uchwały, projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B1. E, z uwagi na negatywne zaopiniowanie obydwu obydwu projektów Uchwała Komisji i w związku z niewystarczającymi informacjami na temat e, projektów uchwał Wnioskuję, ja aby jeszcze mieć porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Proszę, czy ktoś w sprawie porządku obrad? Proszę, żeby prosić o tak? no, nie, to jest wniosek nie. formalny, który proszę o przegłosowanie. Poddam pod głosowanie. przed zatwierdzeniem porządku obrad przyjmę ślubowania od nowego, Stary. starego <grymne> radnego e, naszego miasta, Pana Romana Kołodzieja. Wiernej Konstytucji w Rzeczypospolitej Polskiej i ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja również gratuluję panu radni uboru radnego naszego miasta. E, poddam teraz pod głosowanie e, punkt 8 wniosek pana Artura Wrony, dotyczący e, uchwały, która jest zapisana w punkcie 8b e, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenach aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej na A. to z Państw i Panów radnych jest za zdjęciem e, projektu tej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Cztery osoby. Stwierdzam, że uchwała zostawienia z porządku obrad. Podam teraz pod głosowanie na wniosku pana Kulawiona ja o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, która jest zapisane w punkcie 8C. To jest projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kopalę dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D1. Proszę bardzo, to z panów radnych jest do wyjęcia z porządku obrad tego, e, z porządku obrad e, ośród projektu uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Cztery osoby się wstrzymały. Czy ktoś jeszcze w sprawie porządku obrad? Hmm. Jeżeli można to powodować, pan burmistrz przedłużył w związku z tym w związku z tym w związku z tym proponuję też obrad, jest porządku obrad punktu czwartego, to jest sprawozdanie burmistrza miasta Kowal z działalności między sesjami. Nie wiem czy to formalnie musimy Pani sobie przegłosować eee, Proszę Pan słyszy. Na ja początku porządku obrad też uwagi co do punktu 8 punkt A yy, w sprawie tego projektu uchwały. Chcę zaznaczyć, że projekt uchwały nie był omawiany ani na żadnej komisji, ani nikt gospodarca yy, hmm. nie znaczył, bo to przedstawić tutaj nam uzasadnienia y, pozycji na naszej komisji, nie zajęło i ani żaden z pracowników, który mógłby być Jest Pani. Panie Styszko, o w słowo, tak. poprosiliśmy Pana Bartka, aby poprosił Panią, która jest w temacie, Najprawdopodobniej tak, najbardziej tak, tym tematem, przyjechała Pani dzisiaj dla na nas na sesję, tylko przedstawi na, e, jakby na świetli e, ja rozumiem, tylko chciałem zaznaczyć, że tutaj ta uchwała dotyczy środków finansowych miasta Kowal i uważam, że takie sprawy powinny być tutaj naświetlone na posiedzeniu komisji na której budżetowej, bo ponieważ wiąże się to z wydatkami przyszłorocznymi budżetu miasta Kowal i powinno być to nam naświetlone wcześniej, a nie bezpośrednio tutaj na, na sesji Rady Miejskiej, także śmiesznymi uchwalali palali, ustalali, powiedzmy, procedurę, powiedzmy, obradowania nad uchwałami, które nam się przedstawia. Dziękuję. Proszę Panie Przewodniczący. Proszę, ja bardzo proszę skorzystać z tego, że mamy przekładanie budynku. Informacje by nam przedstawiła, czy rano podejmą taką czynną decyzję, to jest tylko sprawa, natomiast byśmy się zapoznali czego dotyczy problematyka, i problematyka, żeby skorzystać z obecności pani, która właśnie w tej sprawie przyjechała. To nie rozstrzyga jakby tematu, żeby... Ja zgłosiłem tylko uwagę, co z tego punktu, nie jest to formalnego wniosku o Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, złożenie śluowania przez pana Romana Kołodzieja. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku gminkach Punkt szósty pytania i interpelacje. Punkt siódmy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia miastu i kierowania sterującym oraz zasad współpracy z stroną porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych 7B. w aglomeracji Jeleniogórskiej 7 bez zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Punkt ósmy sprawy różne do zamknięcie sesji. Kto z Państwa Pannych za przyjęcie porządku obrad proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Eee, przechodzimy do punktu 4. To jest punktu informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Dnia 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Planowania i Finansów. Tematem e, posiedzenia komisji było omówienie projektu uchwał e, dotyczących zmian w budżecie oraz zmian w finansowej. 26 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, przemysłu Handlu, Usłówki Rolnictwa oraz Ładu i Porządku Publicznego. E, Tematem posiedzenia komisji było, było ustawienie e, gniazd na odpady e, wraz z ich poróżnieniem. E, poza tym na posiedzeniu e, zajmowano się pismami e, mieszkańców naszego miasta. A, e, w dniu 5 września odbyło się posiedzenie Komisji Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia komisji była budowa trybu na stadionie miejskim. 10 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej oraz, oraz Ochrony Środowiska Przemysłu, Handlu, Usług i Rolnictwa. Tematem posiedzenia komisji była organizacja ruchu na ulicach Gielniaka, Sanatoryjnej oraz na Starówce. Ponadto omawiano pisma y, mieszkańców z Reja oraz y, za, y, zapoznanie z wnioskami dotyczącymi przyznania y, tytułu honorowego obywatela miasta Kowary. 16 września odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia komisji było omówienie y, było spotkanie z mieszkańcami z ulicy Wojska Polskiego oraz omówieniem pisma mieszkańców ulicy Warińskiego W sprawach różnych omawiano przebieg inwestycji przy ulicy Warińskiego 13 oraz omawiano sprawę dzikich wysypisk oraz z budynków przy ulicy Jagiellońskiej 4 i Warińskiego 1. 17 września odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Oświaty i Kultury. Tematem posiedzenia Komisji były dotacje do Żłobka w Kowalach. 27 września odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansowania oraz Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia było omówienie projektu uchwały na sesję oraz omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w pierwszym półroczu roku 2013. 27 września odbyło się też posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Tematem posiedzenia Komisji było omówienie organizacji kursu pierwszej pomocy oraz omówienie współpracy z Fundacją Wspólnie przeciw białaczce. Panie pan, ja pytanie panie przewodniczący w komisji odnośnie z Proszę, panie. Ja mam na pytanie, panie przewodniczący, bo nie mieliśmy okazji się widzieć, ale jednej z ostatnich komisji postawaliśmy do pana burmistrza o odpowiedź na, właśnie na pismo mieszkańców, wydaje czy była jakaś odpowiedź na... na Dziękuję bardzo. bardzo. Natomiast najpierw posiedzenie komisji odbędzie się jutro o godzinie 17. Myślę, że zabrzemy to wnioska. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. pytam zapytam. Następnym punktem była informacja z y, przedstawiciela Gminy Kowarów Związku Gmin Karkonowskich, ale na dzisiejszą sesję nie przybyła Pani Kamila oraz przedstawicielem. Także nic na ten temat nie wiem czy, czy odbywało się coś ważnego wniosku gmin karkonowskich. W związku z tym przechodzimy do punktu 6. punkt pytania interpelacje. Ale ponieważ też nie mamy pana burmistrza, to jeżeli ktoś ma jakieś może pytanie, jakie, na które mógłby odpowiedzieć Pan Sekretarz, to proszę bardzo. Pani Zosia to miała pytania. Pan sekretarz dzwonił odnośnie mostu przy ulicy wiejskiej, e, dlaczego po rozstrzygniętym przetargu e, podmiot, który wygrał ten przetarg nie przystąpił do, że powiem, budowy mostu, e, no to z informacji, którą pan przekazał. na którą uzyskał, jest problem z jakąś rurą gazową, która się kazała gdzieś tam biegnie i, i najprawdopodobniej ten most w roku niestety, ale nie będzie. Nie... Jest, czyli można Gazyczągi no, też przedtem. No przetarg chyba został miał być dzisiaj i to będzie spotkanie w tej sprawie, jeżeli tam przełożą 2-3 dni, no to nie będzie tematu. Natomiast jest kwestia przesunięcia terminu. Termin się już przesunął, by się okazało, że warunki, tak jak z tej informacji dzisiejszej były takie, że nie możemy było położyć asfaltu, bo będzie bardzo zimno, to wtedy mam zrobiona na przygotowane podłoże, a sam się położyło wtedy, kiedy te warunki a, czyli informacja jest taka, że firma wejdzie na muzeulę. Ale to już spotkanie spotkania w tej sprawie, to ja, ja tutaj się podglądałem, widzę, się rozwrotnie, czy przekażę, tak żeby wszystko dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę i nie słyszę żadnych pytań. Przejdziemy do punktu 7a. To jest projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia. Na dzisiejszą sesję za... Prosiłem za pośrednictwem Pana Bawka, Panią, która jest w temacie jednej Góry, eee, no i bardzo bym prosił, żeby Pani naświetliła, może niech wspólnie ja z Panem Bawkiem, temat tej uchwały. Proszę o Pan Bawkę, dwa słowa. przedsięwzięcie, którego dotyczy uchwała, jest systemowym rozwiązaniem związanym z aplikowaniem ośrodków unijnych w na następnych 7 latach, czyli rok 2020. Idea y, krótko będzie przedstawiona, natomiast y, zasada y, przyłączenia się lub niechowa do aglomeracji wienkulskiej w tym zakresie y, jest decyzją kluczową, ponieważ y, decyzje zapadły system finansowania y, przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze y, znaczącym dla Dolnego Śląska, będzie założonych w sensie zintegrowanych y, inwestycji terytorialnych, zlokalizowanych przy aglomeracjach. W tej chwili trwa budowa tego systemu i stąd podjęto decyzję, że wszystkie gminy chcą się uczestniczyć będą partycypować w poszach utworzenia biura. Natomiast na tym etapie rozpoczęły się już prace, które związane są z merytorycznym zakresem tych działań. W piątek było spotkanie konwentu wójt na którym Pan Marszałek tutaj z zadania wprowadził, przedstawił informację, że w zeszłym poniedziałek w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Warszawie Pan minister Szynkowski zakończyły się prace związane z, że tak powiem, ustalaniem pomiędzy Ministerstwem a Drodzem W najbliższych dniach będzie spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów w kwestiach merytorycznych. Natomiast ta uchwała, zgodnie z syntetycznymi, została z porozumieniem, z którym burmistrz miasta Kowalek akceptował, powinna być podjęta do końca miesiąca sześciu. Tyle z mojej strony. Wspólnie z drugiej strony prezydenta Marcina Nadagiły, prośbą o y, przedstawienie szczegółów, i tutaj wskazuje pani, pani Renata Kwiatek na czynniku Wydziału Rozwoju Delegowana przez. Ja nie pierwszą, pierwszą zresztą, a w zasadzie bywa ostatni sesję. Wszystkich sesji, partierów tego porozumienia. podozumienia. Pani Bartko, ja mam tutaj takie pytanie, tutaj, ile gmin podjęło tą uchwałę do dnia pani dzisiejszego? Panie Wszystko powie, ponieważ to nie są tylko gminy na Dziarbie Miejewódzkiej, tylko do zorientowanego aglomeracji Miejewódzkiej przystępują także gminy. Z Bardzo proszę. Może ja zacznę od krótkiego przypomnienia, bo nie wiem, jak Państwo macie, widzę, jak wyglądał proces powołania, komercyjny, skąd ten, który się wziął i czym to w ogóle jest zjedzenie i dlaczego właśnie ta uchwała. W ubiegłym roku, Państwo wiedzieli, były prace nad przyjęciem zjednoczonego do zjednoczonego. I e, zajmujecie Państwo że w wreszcie tejże strategii, jest mowa o tak zwanych obszarach wsparcia, które są kluczowe dla e, obszarów wsparcia i obszarów rezydencji, które są kluczowe, jeśli chodzi o dystrybuowanie środków w kolejności programowania czyli w latach 2014-2020, które będą dystrybuowane przez grupę naszego szkół i UWZ-u. Czyli tutaj w drugiej wydanej grupie operacyjnej do UWZ-u. W listopadzie 2020 roku y, została podpisana deklaracja gmin nie tylko objazu Łęjskiego, ale także gmin, y, y, y, które wykraczają poza ten najniższy y, teren z częścią gminy powiatu Łukalskiego, powiatu Łączkowskiego, podpisały deklarację. Głównie <śmiejsi> w strategii aglomeracji jelinduskiej, którą my może jeszcze nie było w konwencji która mogłaby umożliwiać tak My i wykonaliśmy strategię związana z realizacją właśnie zintegrowanej inwestycji terytorialnej. Z tym, że są dwie możliwości wywołania modelu zarządzania w tych Albo tego modelu zarządzania, który wiąże się z całym tym modelem zarządzania, od, czyli od wywołania od, od projektu poprzez ocenę projektu, poprzez podpisanie mięsa, poprzez wdrażanie, poprzez rozliczanie finansowych projektów, do udziału minimalnego, do, do takiej minimalnej delegacji kół kompetencji, która sprowadza się do stworzenia listy rankingowej projektu dane pozostała część danych nie są Thank of taki krótki termin w ogóle procedowania nad tą uchwałą. Przyznam się, że dostajemy kolejną uchwałę za mojej kadencji, którą, że tak powiem, nie mamy wyboru chyba, tak? Mamy do dzisiaj do podjęcia maksymalny termin. Co w momencie, kiedy jej dzisiaj nie podejmiemy w ogóle? Czy jest jakiś inny termin podejmowania tej uchwały i co w ogóle stracimy w momencie, kiedy faktycznie nie przystąpimy do tego, nazwijmy to projektem? Przepraszam, bo tu jest w ogóle w zasadzie napisane, że już porozumienie było napisane podpisane w 2012 roku 2 listopada dlatego Tak, ale sama treść porozumienia, która jest z prawa katolickiego, że sem jest proszę rozdałeś, sem mówi, że to No właśnie, nie mieliśmy sesji, ale nie było takiej oficjalnej, że tak to tam mieli nie? Także dlaczego jest jakby nie miejsce, które by Państwo sadzimy przed ale państwo, że się przesłali do urzędu czy do Rady Miejskiej, bo to jest bardzo ważne. No to przesłaliśmy do urzędu. A, no, dziękuję. Także to nie wydarzyło, że to tak wygląda, że to, to y, nie było, y, co się stanie, jak państwo nie przesłali I czy jest jeszcze inny termin podjęcia tej uchwały? o e, jakieś projekty z Unii, dofinansowanie e, z Unii Europejskiej naszych projektów tutaj w naszym mieście albo staraliśmy się w porozumieniu z naszymi miastami partnerskimi. I co w tym momencie, jak my to nam się zmieni, bo nie wiem, jaką wykorzystę, bo większą będziemy mieli, niż do tej pory, żeśmy finansowali. Proszę, Proszę, Pan Bartek chciał się wypowiedzieć. Szanowni, Szanowni sytuacja o tyle się zmienia, że dotychczas z wiemy, że jest Czyli rewitalizację przestrzeni miejskich, dekretarzów, tam na po i tak dalej. W tym priorytecie była Alokacja wyliczona na mieszkańca, i my, jako kowary, się w grupie miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców, myśmy przyznano kwotę do wykorzystania. Poza konkursem, i Oprócz tego, jeżeli ktoś pamięta, w ramach RPO była lista indykatywna. Czyli zadań, które Urząd Narząd polskich uznał, że są priorytetowe dla rozwoju regionalnego, dorodnego środka. Taką na przykład była koniec I wtedy tylko należało spełnić wymagania formalne i zapewnić finansowanie, żeby to zadanie było zaakceptowane do realizacji z dofinansowaniem I ta sytuacja ma mieć miejsce w przypadku czyli to, co spełnimy wymagania w zakresie celów y, tematycznych, których jest zapisane przez uzgodnionych z bukserą 8. Y, y, poszczególnych działaniach, które tam są rozpisane, w których może być interwencja z punktu widzenia rozwoju regionalnego dokonania z dofinansowaniem Jeżeli znajdziemy się na liście drogi, przegłosuje. Wolą większości, czyli uzna za zadanie ważne dla kowar, ale i także dla obszarów intensywnych. Jak gdyby bierze za siebie, na siebie odpowiedzialność za To będą zadania przecież i wizypowa, i zieleni To nie muszą być zadania kowarsko-prawackie, chociaż takie będą miały szczególną preferencję czy kowar. Natomiast jeżeli te zadania znajdą się na tej, to tak jak mówi Marszałek, na ZIT alokacja będzie na zależności od Zjednoczeniu Śląskim, w ogólnej środków przewidzianych przez Unię Europejską dla Dolnego Śląska. A to nie będzie 100%, to będzie określona ilość, wielkość środków przewidziana na wszystkie zit -y na terenie Dolnego Śląska. Takie są deklaracje Urzędu Marszałkowskiego, co oznacza uproszczoną formę uzyskania środków od samego początku, kiedy z warunkiem przygotowania y, pełnego, czyli do realizacji. Natomiast będzie wydzielona odrębna kula środków, na które będzie można aplikować w trybie konkursu, czyli wszyscy mogą składać wnioski do określonego urzędu i tam będzie konkurs. Komitet sterujący y, na poziomie województwa po zebraniu przez specjalistów punktów oceni, czy to zadanie się mieści w poziomie detektornego czy czyli decyzja będzie zapadać na poziomie zarządu Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że im dalej decyzja, i wyżej zapada, tym gorzej dla Dlatego, że my nie mamy żadnego wpływu na punkt widzenia i system wyborów, który jest, co prawda, przejrzysty. Pani Bartosz, jest... sekundę, czy Pan reprezentował ja coś... coś, chciał Pan czegoś. Czyli znam, jakie są proporcje, bo możemy też z środków europejskich w tym, w tym projekcie, bo się na zasadzie konkursu. Jakie są proporcje wykorzystania środków w ramach tego projektu? W ramach konkursu, czyli wiem, że na przykład w no. jakaś ta kwota w będzie przypadała, którą możemy wykorzystać w ramach tych 22 gmin. To znaczy, jest Tak, alokacja. W tym projekcie, a ile z tych prawo 100%, na które teoretycznie możemy korzystać, jak tutaj pan radny mówił, że korzystaliśmy z tych środków. Tylko ten, ten projekt jest napisany jak nasza rejonalizacja. Żeby powiedzieć, słuchajcie, jeżeli Wam że to półtora miliona euro to je było. Jeżeli sporządzicie projekt, który będzie spełniał wszystkie wymogi, jakich potrzebujemy, to dostajecie bez konkursu. I to jest podobna zasada. Natomiast jest pytanie, ile jest tych środków? Na te 24 dni, czyli 3 dni, które nie potrzucały, no. no, nie skorzystania z tego, w postaci tego roku. No, Tak, ja ja i wyszedł z inicjatyką budowy ścieżki rowerowej do Głudnik, bo chcemy zgłosić tutaj drugie zadanie, oprócz tego do Krzaczyny, drugie zadanie do Głudniku, czyli tak, żeby połączyć Karpacze, jak gdyby drogą Głudniku. To znaczy. Ale czy jest szansa przejrzeć? To jest również odpiękła na Tak. tak że to nie jest, następujące tematy, nie jest, że to nie jest, że to nie jest, to nie, jest汉ASE, nie jest, g길, to tak, że to jest 여기, to jest, i utworzone centrum edukacyjnego w Kowarach oraz budowa kredytuwalnej przedszkola w Kowarach. I te zadania w dniu jutrzejszym zamierzamy zgłosić do, na listę do CIT-u, którą z tą listą no, zajmuje się już bezpośrednio pracownicza podjęcia rozwoju średniowego Spółka Oracyjna Marszałka, która ma w terminie do 7 przedstawić zarządowi województwa taką listę zfinansowanych potrzeb z zakresu wszystkich miast i gmin i powiatu, powiatu jednogórskiego, bo powiat dołączył też do tej listy. Jak tam, ja, ma, ale nie, ale, wiecie, powiat nie ma mieszkańców, nie jest w I powiatu jednogórskiego z zakresu wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na lata na, na Proszę, na, pan prowadzi. Pani powiedziała, że praktycznie wszystkie gminy podjęły już taką uchwałę, to Pana, Państwo chyba nie wiecie o niczym. Dlaczego to było tak ukrywane przez tyle miesięcy? Teraz widzę, Pan ma tyle projektów, które będą tam wdrażane, a Rada Miasta nie wie o niczym, bo jak się doczytałem, 50 groszy od mieszkańca będziemy płacić na utrzymanie tego biura i, i będziemy płacić i płacić, a tak do końca to nie wiemy, czy my w ogóle jakikolwiek projekt jeżeli już ma tylko jest jeden głos, to w sumie my możemy z niczym się nie przebić, bo inne gminy mogą się dogadać, może i, i, i my z niczym nie wystartujemy. Tylko mam konkretne pytanie, dlaczego przez tyle miesięcy to było gdzieś ukrywane u Pana tam w biurze, bo wszystkie gminy podjęły tylko na ostatnią chwilę. I teraz co, my tylko podniesiemy później rękę w budżecie, żeby pieniądze przeznaczyć. No przecież to było konkretnie, trzeba wszystkie projekty przedstawić Radzie Miasta 3, 4, 5 miesięcy temu. No bo ja słyszę, że od 2012 roku już był ten projekt pisany, a, a my dopiero a nie, wiemy na ostatnią chwilę. Do końca września mamy podjąć uchwałę. Dzisiaj jeszcze jest 3.1. Dzień dobry, panie i panowie Było już dzisiaj kilkanaście dni temu opowiedziane, że przystąpiono do budowy aglomeracji nieugórskiej w 2012 roku bez szczegółów dotyczących sposobu wykorzystywania środków. W następstwie akceptacja aglomeracji nieugórskiej została z inicjatywy oddolnej, nie przez marszałów, tylko oddolnej, z inicjatywy prezydenta i komisji w trosce o to, żeby nikt na jak gdyby pieniędzy nie za, Na przykład pałż, który wyszedł pierwszy z inicjatywy. Mówiłem o tym, na niektórych komisjach i powtarzam jeszcze raz. W tym wypadku nieprzystąpienie do tego stawia nas w sytuacji małego, biednego Niewiele znaczącego partnera dostępny do środków. Dlaczego Rada Mianz tak miała szansy miesiąc temu? Było ujęziane i była prezentowana informacja o aglomeracji niepulskiej, o budowie y, hmm. strategii, a zadania, które były zgłoszone, są zadaniami, które są w zasadzie wpisane w tej To nie są zadania nowe, są zadania wynikają drodze tak, modernizacji stadionu, rewitalizacji PKP, są Pani wpisane, Pani nie, już nie mówię o szkole i wywadzie, są, radni są Pana wpisane, Pana radni z o zadaniami no, w tym radni na jesienią, PKP, PKP, na na roku, ale na proszę, bardzo, proszę bardzo, panu. Ja przepraszam, że tu tutaj, y, Może uprzedzę swoje rzeczy, ale po prostu chciałem zgłosić wniosek formalny o 15 minut przerwy, zarazem zdobycia może jakichś kolejnych informacji na ten temat Ale. nie A przed nami, która to podjęła i kiedyś odgrywa. To uchwała? takie jak no bo dzisiaj 30, 30-30 przed nami, podejmowałem. Może ja Pani przepraszam, ale dzisiaj, Bo, bo tej, tak... Dziękuję bardzo, Panie Zbyszku, podatko sektorem. głosowanie, kto jest za tym, aby się 15 minut. Kto proszę o zagłosowanie. za Dziękuję bardzo, Właśnie, 11 minut na porządek obrad. Pan na prosił. Jeszcze mam jeszcze jedno pytanie do Pani, bo rozumiem, że będziemy tutaj coroczne składki uiszczać do tego zit tak? Dobrze mówię. I w tym momencie mnie ciekawi tak, czy to są już te składki, to są skalkulowane wszystkie koszty, a łącznie z zapewnieniem tych osób, czy co będzie ewentualnie z nadwyżkami tych składek? Czy będą jakiekolwiek? Nie, czy drogowo po é Oczywiście Państwo tylko bardzo lakoniczną wiedzę na temat tego, jak to jest w ogóle. To myślę, że to, to jeśli, jeśli w jakiś sposób my jesteśmy świadomi tego, przepraszam, że wydaje mi się, że to bardziej wtedy na poziomie Państwa, iż powinna ta informacja przypływać. Natomiast proszę o. To, A to jeszcze jedno, bo to jest porozumienie podpisane na lata 2013 2020 tak? tak? A co w momencie, nie wiem, to jest już taka hipoteza, jakbyśmy na przykład, nie wiem, to dwa lata stwierdzili, że to porozumienie dla nas niekorzystne i chcielibyśmy sobie zerwać to porozumienie. Nie możesz, ponieważ mówi o tym część szósta, że zmiany w treści porozumienia Dziękuję. wymagają zgody wszystkich stron porozumienia. Tak jest napisane. Tak, ja mam tutaj tak, właśnie, Chciałabym się odnieść od tego, że Pani zadała informacje o przydatach projektów, ale się może okazać, że na potrzebowanie rewelacji... ile jest tam ciągu bo oni obliczą sobie ilu jest mieszkańców w tym obszarze i według tego też będą się posiłkować, tak, tym wskaźnikiem, na jakie obszary, jakie środki będą przekazywać. Więc jeżeli się zdarzy, proszę Państwa, popełnić woliczieniu już przy tej, już widzicie, przy no to, to być może będzie tak, a jeżeli się jednym razy o której Państwu nie a ale to, to już trzeba powiedzieć, będzie nie Taka, że po prostu boję się, żeby w całym tym związku, tak nazwę tych gmin po prostu nie powstały jakieś koalicja z których tak naprawdę my nie weźmiemy w tych koalicjach udziału, szczerze mówiąc, że nic nie będziemy mieli Ta kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, nie tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne tam, kolejne że teraz pieniądze i po tego, To no ale teraz czy te pieniądze, czy, czy te gminy, które się starają o te środki na te e, inwestycje związane z gospodarką ściekową, czy te pieniądze w tym momencie nie będą całych pochłonięte właśnie na te inwestycje? Nie, nie, nie. bo to są, są dosyć duże inwestycje takie. Pozostanie, chodzimy się wszyscy ci, którzy muszą zajmować, żeby cała była poszatowana na Właśnie, żeby... ale jak się tam wsiął, oka jest w górkach, tak, jeśli nie mówię, to, to już ten komitet sterujący jest człowiek, Wójtowie i prezydenty jelików będą siedzieć i muszą siedzieć, dopóki nie uzgodnią, to pierwsza rzecz, podziału grupy procentowego, na no, poszczególne y, priorytety, na no, poszczególne cele interwencji. I to jest y, wszystko przed nami, w związku z tym dzisiaj. Y, no, to jest takie, jak bym powiedzieć, oczywiście mamy świadomość, że to jest ostatni okres, 7 lat, kiedy możemy z Unii Europejskiej na poziomie i Polska dostanie na <coughs> poziomie y, Plus, bo o to walczyła. Natomiast już Dolny osiągnie taki poziom rozwoju, taki poziom w sumie do tzw. średniej, jeżeli nie dostanie pieniędzy w następnym okresie, wszystkie pójdą na średniowiec. I to fachowcy od dawna o tym mówią. To, to, to jest publiczną tajemnicą? No nie jest. Natomiast ten 7 lat jest to możliwość, pozyskania środków na przygotowane projekty samodzielnie. Nie ma konieczności, i nikt o tym nie mówi, przygotowywania wspólnie z kimś. Że to muszą być duże, sieciowe? Nie. To nie jest tak, jak było w turystyce, kiedy ja y, wziąłem udział, prawda, w działaniach, w których pan marszałek Borys mówił, że tylko subregionalne projekty wspólne zasób o strategię, opracować i tak dalej, rozmowy o wybuchcie, a wcale tak nie było. Dzisiaj na przykład, Pan Marszałek tutaj powiedział, że dla Bolesławca i Zgorzewskiego, nie, przepraszam, dla lokalnych grupy działania, która stara się o to, żeby być jako si osobna siła, to jest, to jest trzecia siła. Organizacje pozarządowe z strony lokalnych grupach działania robią dużo, wydają dużo, potrzebują jeszcze więcej. Otóż powiedziano im, że nie będzie planu nie będzie dla nich alokacji. Mogą być w konkursach dodatkowe punkty. Otóż ja nie wierzę w żadne dodatkowe punkty. Muszę powiedzieć, że chociaż ja oczywiście chciałbym dożyć końca okresu programowania, ale już nie za to. Bo w związku z tym jednoznacznie kładę tutaj swój autorytet, jeżeli go posiadał się pas na szale, ponieważ pracuję w tym zakresie, jeśli chodzi o budowę, To nie jest forma chwalenia się, ale wtedy, kiedy była dyskusja na temat priorytetów, to właśnie z Konwentu Wójtów i Burmistrzów, który ma tą siłę i nie dotyczy tylko Województwa Nielórskiego, bo właśnie ja jest w konwencie Wójtów. Tam, na tym konwencie padła propozycja stworzenia priorytetu miasta, rewitalizacji miasta. I nie tylko wtedy w Kowarach, tylko w Jeleniej i okazało się, że to zostało przeforsowane, i wczoraj w piąty Marszałek tutaj powiedział, że według opinii władz dzisiaj marszałkowskich był to priorytet dziewięć, których najlepiej wyszedł z wszystkich, którzy tego. Ale, bo, to, bo i teraz, na czym polega teraz proszę z wasza. Otóż to był priorytet, o którym jak wspomniałem już dzisiaj, z góry była wokacja czyli nie było konkursu, wyścigu szczurów, kto się lepiej, prawda, z konkursów, wnosi, i tego typu rzeczy. Tylko były przyznane środki. W Zita też tak ma, ma być, ma alokacja finansowa na grupach gmin, które których się ze sobą domówią i stworzą wie, pakiet, pakiet interesujących dla Zarządu Województwa, dla Sejmików, pakiet zadań w zakresie inwestycji w obszarze z tego terenu, w którym ci członkowie się ze sobą porozumieli. Kto ile wniesie do tego pakietu, to jest sprawa każdej z dni. To też jest nasza własna kowalska sprawa. Czy my mamy propozycję, pomysły zgodnione, czy będziemy, yy, prawda, yy, się tutaj wspierać w zakresie konkretnych ja mam tutaj ze sobą przygotowane od roku temu programy funkcjonalne, szybowe na zlecenie wykonane przez firm które określiły możliwości również realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli przy pozyskaniu środków prywatnych przedsięwzięć. To są konkretne dokumenty, które dzisiaj już mogą być podstawą do y, występowania z konkretnymi przedsięwzięciami. Natomiast z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że <coughs> nic do końca nie jest zamknięte. Jeżeli nawet jutro ja dostarczę ten wykaz z jakimiś kwotami, to nie znaczy, że to jest zamknięty temat. Hmm. Ponieważ to jest tylko i wyłącznie próba bilansu środków potrzebnych dla 30 partnerów. Każdy ma to dostarczyć. Trzeba kiedyś to dodać. No nie można mówić, że to tam wyjdzie jakaś kwota. Następnym podejściu będzie spotkanie. Marszałek mówi, chce wszystkich burmistrzów, wójtów zebrać razem, zamknąć na 8 godzin od rana, żeby nikt nie uciekł, żeby nie było sytuacji, że ktoś nie wiedział o co chodzi. Nie wiem, czy to są słuszne metody obry, na tym poziomie, ale być może, że uznali, że to jest jedyne możliwe, aby uzyskać dla województwa całego, dolnośląskiego, wyraźną wielkość środków zagwarantowanych Ministerstwie Rozwoju bo to pamiętajmy, że między sobą województwa ścigają się w Warszawie. I łatwo się pochwalić w radiu muzycznym, y przez któregoś wybitni działaczy y województwa rządu, Ministerstwie Rozwoju tylko my nie słuchamy Radia Podlaskiego, bo tam Marszałek Podlaski też mówi, że on też wyrwał, nie? Wszyscy wyrwają, a tak naprawdę minister Wiejsłowska tylko wie, ile środków jest na poszczególne wstępnie przydzielonych po to, żeby zebrać też tożsamość. bilansowa. I procedura jest taka, że jak to się przepraszam, mówiło kiedyś z Teczuszką drogę do to wiceum i My sami nie dotyczymy. Ja wiem, ja tylko jeszcze do to, to, to, co już Pan Bartek powiedział. Ja mam jeszcze panie Bartku pytanie ostatnie. Czy dzisiaj jak podejmiemy tą uchwałę, czy my jesteśmy w stanie się usiąść w, usiąść w gronie Rady i na przykład sami przedyskutować projekty, które my tam będziemy zgłaszać? Bo tak naprawdę ani Pan, panie Bartku, ani burmistrz nic nie pytał o projekty, które będziemy zgłaszać do tego zyku. A chcielibyśmy też bo myślę świadomie podejść do inwestycji, które będą jednak na lata, w których my nawet już nie będziemy może mieć, ale mimo wszystko będziemy o tym decydować. A to jest kompetencja Rady. Ja bym bardzo rady. prosił nie rady, o nieodwodzenie w Sąjuszu. Ja na ten nie odponę. Oczywiście w każdym Już trzy Radny już na pewno. Proszę bardzo, Pan Władysław. Ja szczerze, że... ja że... jeżeli ktoś ją pod dzisiaj jutro y, przyniesie propozycję, jednę do Burmistrza na wodą. Proszę ja bardzo. Jednę do Burmistrza na wodą. Ja chciałem ten... tutaj zaznaczy, bo Pan na początku swojej wypowiedzi powiedział, że powiedzmy, że nie będziemy do tego cyklu i tak dalej, to nie pozyskamy środków. Ja uważam, że to błędna wypowiedź jest, ponieważ w dalszym ciągu będziemy mogli, pozyskiwać środki, środki europejskie, a podstawie sobie własnych, powiedzmy, tutaj projektów i tak dalej. Ja, Pan, ta konstrukcja tego przypomina mi pewną istniejącą firmę w chwili obecnej, która się nazywa KSWiK, e, też mieliśmy swojego czasu, powiedzmy mogliśmy w ramach swoich środków wykonać, powiedzmy tutaj, e, sprawy dotyczące inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Weźliśmy spółkę, która powiedzmy pokazała nam to, co im jest to mam najdroższą wodę i ścieki w Polsce. Chcę powiedzieć w ten sposób, że e, tutaj projekt tych, po, tych porozumienia, z tego co patrzę, to on był uzgodniony tutaj z e, 2 listopada 2012 roku. 2016 roku. Ja sądzę, że porozumienie taki, przynajmniej projekt takiego porozumienia, powinien być do wyglądu Rady Miejskiej, ponieważ zgodnie się z naszym tutaj jest reprezentantem. Niestety tutaj reprezentuje miasto Kowary, ale Rada Gminy ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Czy wyrażamy zgodę na taką wysokość, czy nie wyrażamy? Uważam, że jeżeli wiąże się o z finansowaniem tutaj ze strony miasta, to myśmy powinni mieć wpływ na to, jak brzmi mniej więcej to porozumienie bo myśmy też chcieli wiedzieć, tu się mówi o, o sprawach finansowania. mówi się o, o procesie, kto jest przewodniczącym, na się z góry, że to jest prezydent miasta, jego zastępcy. A dlaczego? Staram pytanie, powiedzmy, dlaczego to ma być? To jest jedno z takich pytań, które były. Piszemy, że w składach pani mówi, że dwie osoby, dwie gminy a w punkcie trzecim pisze, że ma być to wszyscy, mają 24 jednostki, a chwil obecnie nie są to 24, jest 22. I no byśmy na ten temat, na ten temat tych podyskutowali podyskowali wcześniej, jeśli byśmy taki materiał otrzymali. Państwo tutaj przynosicie nam materiał, tak jak mówię, mieliśmy posiedzenie komisji wcześniej, jakby przyszedł ktoś i nam wytłumaczył tutaj, że zostałaby Pani zaproszona, czy powiedzmy inna osoba upoważniona i nam wytłumaczyła dokładnie, o co tutaj chodzi, nie byłoby tych wątpliwości, które wynikły dzisiaj. Ja uważam, że procedowanie powinno w ten sposób się odbywać, jednak na, na komisjach, a później na sesji. Ale tego nie dopełniono i tak jak Pan tu mówi, że do końca miesiąca września jest obowiązek podjęcia tej uchwały, co Pani powiedziała, że niekoniecznie, bo dobrze słucham, yy, to w związku z powyższym i przedstawiony jej tutaj bezpośrednio na sesji, yy, uważam za wielce, no powiedział niegrzeczny, tak by to określić, na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję. Pani Bartku, ja myślę, że zakończę dyskusję chyba. Proszę, proszę. Szanowny Panie Radny, wada ubiegłego roku z porozumieniem w sprawie utworzenia aglomeracji Junior jako element części zapisana w strategii rozwoju Dolnego Środka na etapie budowania tej strategii. I my, jako Kowary, włożyliśmy deklarację, że do aglomeracji Juniorskiej przystępujemy i nie podam żadnej motor o inwestycjach konkretnych, ani rozwiczyć, ponieważ to jest tylko i wyłącznie później forma realizacji tego, postępu porozumienia. Ale ZIP i zasady budowy ZIP-u powstały 22 sierpnia tego roku. Tego ale budow ale budowane było... ...nie sierpnia Panie Radny, to jest ile dni temu? Miesiąc. Dziękuję Panie. Ja Pani Majsłynęczko proszę, ale proszę, ja to proszę. rozumiem, że my nie jesteśmy od tego, żeby wziąć przy. Podły do góry i pytać im. Panie Zbyszyn, proszę, proszę o zachowanie spokoju. Ja tak mówię, bo my jesteśmy ja Proszę, proszę zachować spokój. Ten pan wcale nie musi zagłosować za, ani przeciw, może się Pan wstrzymać na Pan e, wybór, bo Pan tu pełna dobra pracy przy tej stronie. Czy, czy ktoś chce zadać konkretne pytanie jeszcze e, odnośnie projektu uchwały? Ale to nie jest, sesja nie jest do tego, żeby dyskutować nad projektem uchwały, nie jest Tyle czasu było, w sierpnia. sierpniach. Pan tam eee, o, czy, jeszcze, to tylko jedno konkretne pytanie, jeszcze, czy ewidentnie, czy ewentualnie byłaby możliwość, jakbyśmy na przykład, nie wiem, tą uchwałę, nie wiem, spotkali się w piątek na sesji, nie wiem, z trybu artykułu 20 i do czasu piątku, w piątku mogli się na przykład nad inwestycjami, które zostały, projektami inwestycji, które zostały zgłoszone do tego projektu w piątek podjąć na przykład taką uchwałę? Czy to jest jakieś wielkie nauczenie terminu? Ktoś, co pan Musimy teraz powiedzieć, na pewno nie mamy drugiego. Bo jeden który nie a dwa, dwa, dwa, więc na tej nie tylko także ciele. No to okej, ok, możemy jeśli Państwo naprawdę możemy ustalić, że e, do końca tego tygodnia będzie Państwo w stanie głosować i drugiej komisji, w spotkania do w oddale To jest dla Państwa potrzebny termin, żeby To nie żeby też było, e, tutaj, żeby się że nie góry, to było tej przeświadczającej, że ktoś przyjeżdża w dół i w i każdy po właśnie ci Szanowni, Szanowni Państwo, to nie ma nic wspólnego. Jest... Tak, tak. Ten... No, ponieważ ta uchwała, żadnego zestawu zadań nie zawierała, no. nie określa ani w których uchowanych chciałyby się starać. Ona tylko i wyłącznie mówiła w stosunku zmiany, która pozwala y, całemu przeciwnieństwu tak, tak, zaistnieć, muszyć jeden krok. Natomiast kiedy można się zatrzymać, czy można się cofnąć? Zawsze można. Zawsze można z jedną wystąpić. Nie. Dziękuję Pani Radna. Czy ktoś jeszcze ma konkretne pytanie odnośnie projektu uchwały? Nie widzę, przeczytam projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowarach na 30 września 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia miastu Jelenia Góra kierowania komitetem sterującym oraz zasad współpracy z stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji w bieżącej obsłudze i rozlicza, rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniobrówskich. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym i paragrafie drugim. Paragraf numer trzy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Proszę o zagospodarowanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? Jedna osoba, kto się wstrzymał? Trzy osoby, dziękuję. Powiedzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. 7, a, dziękuję, tak, dziękuję. Nie korzystam z takich chciałem z Przewodnym pokazać porozumienie, które zostało podpisane w sobotę. Największe powierzchniowo porozumienie z miastem Rychlawi od niedzieli, przy udziale Adama Bielowskiego w biurze w opisaniu, od niedzieli Rychlawi za naszym miastem partnerskim z tego słowa prawne znaczenie. Ponieważ zastąpiłem przez z problemu z tych uchwałę. Nasza była podjęta za dawno i w tym chciałem ogłosić, że uzyskaliśmy nowego partnera w do Dziękuję bardzo. Do widzenia. Przechodzimy do punktu 7d. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały e, budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Uchwała była omawiana na komisji budżetu, została zaopiniowana pozytywnie. E, państwo, którzy byli na posiedzeniu komisji, mają już e, właściwy projekt z autopoprawką. E, ja bym poprosił Pani Skarbnik, żeby podała tych poradnych tym, którzy nie byli na posiedzeniu komisji. Tak. Na pierwszej stronie drugi, drugi, punkt drugi. Proszę o 38, ponieważ powinno być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 w paragrafie drugim i paragrafie trzecim, paragraf nr 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kowach, paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z, pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu Ósmego sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa o uchwały różnych chciałby zabrać głos? Proszę Pani Ania. Panie Przewodniczący dla Komisji Organizowanej przez Pana Artura Bronem w miesiącu sierpnia, zobaczył na początku września ustalenia były takie, że Biuro Promocji ma przedstawić projekt przedkładany w Ministerstwie Sportu. W urzędzie Marszałkowskim. W urzędzie Marszałkowskim i sprawa yy, w ogóle dotyczy generalnie projektu na remont stawienia miejskiego w Wiem, że Panie Przewodniczący proszę mi poprawić, jak się mylę. Biuro promocji i rozwoju miało nam przedstawić dalej projektu i, i wraz z omówieniem do końca września. 15 października. Do 15 października. To, ja, to pytanie jest takie. Kiedy się odbędzie spotkanie w sprawie właśnie, o której mówię? No to z, myślę, że z porozumieniem z Komisją Sportu być takie spotkanie, sobie, jeżeli Pan Bartek Lepiński też wyraził razi. Z tym tygodniu? Tak. W tym to nie ma. Bo do kiedy mamy złożyć? Do 15 października była deklaracja to nie będzie bo... Nie to, czy myślę, że już że, że, że się okazało, że już będzie znowu o 15, to ja bym proponował, żeby zorganizować to zaraz w przyszłym tygodniu, albo w tym jeszcze nawet, żeby dopytać dokładnie, jak ta sprawa wygląda. Dobrze, jutro z Ja myślę, że jeżeli nawet nie jest zamknięty ten projekt, to przynajmniej zarys musi być gotowy, tak? To, żeby nam po prostu przedstawiono w punktach, co, co w tym projekcie za bardzo. Ja teraz z samego rana do Pana Kierownika Biura Promocji i ustalę z nim termin spotkania w tym tygodniu, jeżeli da radę, to Dziękuję. Proszę, czy ktoś już z Państwa? Proszę. Ja znowu do Pani Przewodniczącej Komisji Komunalnej. Może do wszystkich radnych też chciałbym, żeby została zwołana komisja albo spotkanie radnych w celu, żebyśmy po prostu zobaczyli, jak przebiegały, jak się zakończyły inwestycje w naszym mieście. Chodzi mi też o przestrzeń publiczną ulicy Pocztowej, jak i o budynek B. Chciałbym, żebyśmy jakieś stosowne wnioski z tego wyciągnęli i po prostu jako komisja zwrócili się z wnioskiem do Pana Burmistrza. Drugą rzeczą, jaką mam <coughs> do Pana Przewodniczącego miałoby być spotkanie z Panem Prezesem spółki odnośnie sportów zimowych. Nie wiem, czy to już jest to którą przekazała Pani mecenas, spotkanie ma być zorganizowane na początku października. Daty jeszcze nie wiem, jeżeli tylko dojdzie Zostaną taką wiadomość Pani Mesela, z którego tu dnia, to od razu wszystkich powiat 13. I Jeszcze ostatnią rzecz, przepraszam, jaką mam, to miało być, to znaczy Pan Przewodniczący deklarował spotkanie z Panem Komendantem Straży Pożarnej, czy takie spotkanie też może być na łamach Rady Miejskiej, żebyśmy się wszyscy spotkali, może wszyscy poznali działalność Miejskiej Służby Ratowniczej na takiej zasadzie. Czy... A to chodzi z Panem Komendantem Pożarnej? tak? tak? tak. Komendantem Dyrektor. Dyrektorem, tak. Nie, pan, nie. No, praży, no, i myślę, że to najlepsze, to było spotkanie, bo e, to, to wszyscy są chyba zainteresowani w ramach wszystkich komisji, czyli tak, żeby była e, większość, albo cała Rada najlepiej. To nie wiem. To myślę, że pan przewodniczący w imieniu wszystkich radnych może by takie spotkanie zaaranżowało, Była Proszę. Panie radny, jutro o godzinie 17 będzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i myślę, że ustawimy termin, w którym dokonamy takiej wizji lokalnej i piszemy wnioski na temat inwestycji przeprowadzonych Dziękuję bardzo. Proszę mam no, pytanie do Przewodniczący Komisji Komunalnej w sprawie spotkania z projektem, gdzie szkodnie po 5 miał się koniec no, miesiąca. Czy coś jak obrona na temat tego spotkania? Jest... Pieniądze inwestycyjne. Ja, ja jutro na Komisji przekażę informację od Pana kiedy Kiedy jest się spotkanie? bo z tego co mówiłam z Panią Sybią, on nie będzie brał udziału w jutrzejszej komisji, ale na sprawozdanie z zapytań, które uh. składaliśmy. Dziękuję, proszę. Proszę. Jeszcze y no, tak w każdym razie jedno pytanie na temat tej placu. za, właściwie, czy korpus ten i obok tej znałki, do tej to, jest to, to sporo, Tam tak, jest, to ostatnio składało, tam ta świata z yy, yy, tyłu jest urzędnie, zdała na polegznie oszala w tym momencie i w sumie przyczyności do, do tego, żeby tą świata że wychować, może nie mogło wstawalić, w jednej możliwość yy, nagrobienia tego. Czy to się w ogóle robi z tej, tej sprawy? Ja tak. Na pewno nie należy to, to, do ostatnień żadnej z osób siedzących przy tym, przy tym stole, z informacji, które mamy, to mamy zwrotem, mamy ten teren cały odebrany, e, no nie wiem, no, w tym opłacie zrobić lokalną i zobaczyć, czy, czy, czy, że tak powiem, inwestycja w postaci tej ściany jest dobrze wykonana, ale my nie jesteśmy pakowcami. to tak możemy tylko ocenić w zasadzie amatorskim to, to, to mogę pan, powiedzieć. To tylko jedno, jak to nie, to ja było miasto, ja było miasto. I w tym momencie powiedziałem, że ta dokumentacja fotograficzna wykonana tego bo tam oczywiście, jeśli Państwo poszli z tyłu, zobaczą, to tak to jak tam to dokradnie poszedł. I dokumentacja no, od razu zrobiona, ale z Panią wykonawcą jest prawa w Sądzie i, i nie ma właściwie y, na razie publicznego na tym, prawie, bo się się no I to jest taka właściwie sytuacja. Kim wie, tak? Ten małyki pan był przed chwilą, to trzeba bym bo bo... E, przepraszam, proszę pani Zbyszku, ja może mogę zapytać tu obecną panią skarbnik, czy na ten temat coś wie odnośnie e, reklamacji, czy coś nie. E, spróbuję się, co powiem, w tym temacie e, zorganizować. ścianki, tak. Wiem, jest dyskusja na tej ścianki pani przekazała do klubu lurewów. Tam jest ocena, jak je jest co się nadaje, w tym zakresie, w jakim zakresie trzeba czy w ogóle oprawa została przez tych, w Ale to jest dyskusja Ale to chciałem ten śpinaczkowy Tak. Nie, to nie, to nie, nie, ma. Ale tak. no a nie, nie, Ta sprawa była omawiana na której z komisji pana Bierowskiego i pan Bartek Rzymiński ustosunkował się do odpowiedzi radnych na ten temat, co to zajmuję do protokołu prawdopodobnie z autopopisami. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa najpierw? Proszę, panią Leśę. Ja mam nadzieję zakończyć takim pozytywnym akcentem. Chciałam wszystkich państwa radnych zaprosić i nie tylko radnych w sobotę na festyn w szkole numer 3. Zaczynamy o godzinie 14. Serdecznie zapraszam. Co my niespodziewamy? Jesteśmy. Proszę o czekoladę jeszcze jakieś. jeszcze jakieś... nie sprawy do załatwienia? Przy tym stole nie widzę. Ale nie było telewizji dzisiaj. Zamykam A, porządek 56. 6. sesji Rady Miejskiej w Kowale. Bardzo dobrze. z telewizji.